Dzień dobry, mamy poniedziałek, 28 kwietnia 2008 roku. A wasz ulubiony, prowadzący, swoim czarującym głosem zapraszam Was na 31 odcinek podcastu Lubię Kiedy Pada odcinek mocno spóźniony odcinek wyczekiwany i przyznam, że troszkę troszkę nagrywany w bólach chociaż jak to mówię to jeszcze tego naprawdę nie wiem bo nagrałem to na samym początku ale, ale wiem jak jest, mi ciężko to się wziąć do tej roboty i no może, może pójdzie łatwo, nieważne nie będę Was tu przepraszał za to, że nie było mnie 3 tygodnie ale podziękuję wam za to, że dodawaliście mi otuchy przez ten czas, za miłe komentarze, za propozycje tematów i na razie jeszcze nie skorzystałem z żadnej tych, z tych propozycji, ale, ale za wszystkie bardzo dziękuję i może coś w przyszłości z nich wykorzystam. Natomiast dzisiejszy odcinek będzie o... właściwie posłuchacie sami o czym będzie, a zaczniemy piosenką Pani, która ostat której ostatnia Płyta bardzo mnie uzależniła Pani Jachelna i wcześniej mieliście Okazję usłyszeć jej utwory W moim podcaście Dzisiaj kolejny, jeden z niewielu angielskojęzycznych e, Pod tytułem Far Fair". Taki mi się wydaje bardzo pogodny, spokojny Zapraszam Far, far there was this little girl. She was praying for something To happen to her. Every day she writes words and more words Just to spit out the thoughts that keep floating inside And she's strong when the dreams come Cause they take her, cover her They are all over The reality looks far now But don't go over. How can you stay outside? There's a beautifulness inside Lubię, kiedy pada No dobrze, dobrego Witam jeszcze raz serdecznie Na początku powiem tylko, że gdyby ten odcinek wyszedł jakoś tak troszkę ponuro i, i smutnie, to, to od razu u, u, mówię, że to nie jest moja wina. Winę ponosi pani Tori Amos, której płyty przed chwilką słuchałem, taka bardzo depresyjna i, i miałem rano fajny humor, a teraz troszkę jakby mi to siadło. A humor miałem dlatego, że zawitała do nas wreszcie wiosna, jest to wreszcie ciepło i dzisiaj kiedy wyszedłem na zewnątrz pierwszy dzień w tym roku, kiedy naprawdę można było chodzić bez skrupułów, w krótkim rękawku i to bardzo cieszy, bo, bo zima tego roku w Anglii była naprawdę długa i o, jakby to powiedzieć, najdłuższa zima od naprawdę długiego czasu, od kilkudziesięciu lat. I powiem, że jeszcze, jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu padał śnieg, padał grad, lało codziennie, ale mam nadzieję hmm, koniec już tych anomalii pogodowych, koniec tych deszczów i tych wszystkich opadów. Pomimo tego, że lubię kiedy pada, to jednak hmm, już spragniony jestem słońca i ciepła i, i, i jakiejś takiej fajniejszej pogody, mniej depresyjnej. No właśnie, o odcinek 31, po trzech tygodniach przerwy, trudno, trudno, było mi znaleźć jakiś konkretny temat. Miałem w międzyczasie dwa tematy, do których robiłem podejście, ale myślę, że muszą one poczekać na jakby bardziej staranne przygotowanie, bo tradycyjnie już dostałem sobie wszystko na ostatnią chwilę i potem okazuje się, że mój pożyczony sąsiadowy internet nie działa bo inny tego typu błahy problem. Wychodzi nagle w praniu i okazuje się, że jestem bezsilny. Tak, bezsilny i bez, bezkoncepcyjny, że tak powiem. I, I no mam problem z wymyślaniem tematów. Dziękuję tutaj bardzo Angeli za całą listę propozycji e, nowych tematów. E, przyznam, że troszkę się uśmiechnąłem czytając ten komentarz. No, może coś z tego wymyślę. Tak, o kreciku, sąsiadach i zającu. Może, może jeszcze nie teraz, może jeszcze nie dojrzałem do, do takiego tematu, ale hmm, propozycja jest, powiem, kusząca. No i jeszcze pragnę podziękować Samosi, że też parę propozycji. Oczywiście ustosunkuję się do tego wszystkiego i może już niedługo będzie coś, na któryś zaproponowanych przez Was, moje drogie, tematów. I hmm, tymczasem... Czasem coś jednak wymyślonego przeze mnie. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Trochę pomarudzę, co u mnie słychać, a potem powiem coś o, o, o, o, o temacie głównym dzisiejszego podcastu, czyli o Świętym Jerzym. No właśnie. JUREK!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 Wiadomości, wywiady, historia, ludzie, muzyka. Prosto z Detroit, z polskiego Detroit. Oh my god! Łukasz Witkowski. Słuchajcie podcastu, lubię kiedy pada. Grzmoci. Przypominam, trudniejsza ta runda druga, ponieważ dźwięk pojawiający się informuje o tym, że odpowiedź była. Jak odpowiedź się powtarza, to pojawiają się nerwy. Jak się pojawiają nerwy, to się gorzej wypowiada, dlatego trudniej. Tak, runda druga, czyli co u mnie słychać? Niewiele, niewiele, nie zmieniło się zbyt dużo. Przez ten czas, ale jadę do Polski. Jadę do Polski na długi majowy weekend. W Polsce, wiadomo, jest wolny 1 i 3 maja. Tu w Anglii wolny jest 5 maja, więc jadę na oba długie weekendy, zarówno ten polski, jak i angielski. W związku z tym będę w Polsce przez 6 mm, dni. Zaczynam od najbliższego wtorku, czyli 29 kwietnia, a wracam w poniedziałek. No, wreszcie zobaczę moją Panią Dyrektor. Tak, tak, moi drodzy, już nie kierownik, już Pani Dyrektor. Pnie się, pnie się. Moja małżonka po szczeblach kariery. Za rok, podejrzewam, że do niej był Pani Prezydent, albo jeszcze coś innego. Nie no, żartuję, ale trochę planów mamy, między innymi wycieczka do, tradycyjna już wycieczka do Krakowa cały dzień, powłóczyć się, po pochłonąć tą, tą, tą atmosferę. Ci, którzy mieszkają w Krakowie uśmiechną się pod nosem, jaką atmosferę. Pewnie chodzi mi o, o to brudne powietrze, ale nie. Według mnie Kraków ma coś w sobie i bardzo lubię tam być zarówno ja, jak i moja pani dyrektor Katarzyna. Myślę, że może uda mi się coś nagrać będąc w PNOS Krakowie, ale też dużej nadziei sobie nie robię, bo bo nie, bo już wiem, jakie te moje plany są, jeśli przychodzi do ich realizacji. W przygotowaniu mam jeszcze dwa angielskie podcasty dotyczące kuchni i muzyki. No i najgorsza wiadomość, jestem, jestem uzależniony. Uzależniłem się w ciągu ostatniego miesiąca bardzo i nie wiem, czy, czy uda, mi, uda mi się z tego nałogu wydostać. Uzależniłem się od, od kobiet. Mam nadzieję, że tego moja żona nie słyszy. Uzależniłem się od dwóch kobiet dokładnie. Uzależniłem się od Amy Winehouse i od Yahel e, Naim, którą okazję mieścił osłyszeć na początku tego odcinka. Nie wiem, co jest w tym wszystkim, ale, ale, ale mam na moim odtwarzaczu całą kupę za przeproszeniem muzyki, a słucham tylko ich w kółko. No i oczywiście podcastów. No i tyle, tyle u mnie, tyle u mnie, a może przejdźmy do tematu głównego zajmie nam 5 minut i pora będzie kończyć. Zatem hmm, przygotuję się na ostatnie 5 minut tego odcinka i do usłyszenia po drugiej stronie. Mówią, że ma sekcji głos. Mówił, że to pies na kobiety. Sprawdź sama. Www. Lubię, kiedy pada licencjon.com. żeby to było wesołe, optymistyczne, żeby był optymist z pokryciem. Zabił święty Jerzy Smoka, w płaszcz zatłasu bytarł miecz, czarna zdobi go, posoka, smocza śmierć, rycerska rzecz. Odrąbanym skrzydłem gadzim, mąż opędza się od much, dowód triumfu w wsadził, komplet świeżych smoczyków. Święty Jerzy, święty Jerzy, Smok bez zębną paszczę szczerzy, chociaż się nic mu nie. Pieśni. Zabić gada los ci karze, żebyś trafił na ołtarze, ale to nie koniec piechle śni. Zasłużoną karmił sławą, smokobójce wdzięczny lud, I podziwiał sakwę krwawą, z której snuł się smoczy sprób. Rycerz pocił się w purpurach wśród koronowanych łów, I nie było trubadura, co nie śpiewał tych słów. Święty Jerzy, gadzi, zewłok, w prochu leży Na robac twarzer i pleśni Zabić smoka los ci kazał Byś się znalazł na ołtarzach Ale to niech u nic mieśni Wszędzie swą postawił stopę, wszędzie dowiózł gadzi swąd. Pokrył świat swym świętym tropem, aż posiwiał skudu i zwiądu. A z rozprutej sakry chronił krok po kroku kieł za kłem. I odrastał smoczy pomiot z triumfu dobra drwiąc nad złem. Święty Jerzy, święty Jerzy, święty sen Ci się należy, wymyczył Cię współcześć. Bo uprawiać smokowicie łatwiej, niż źli, walczyć z życiem, ale to nie koniec pieśń Umarł rycerz, a w kościele rozprawiano parę lat Jak podzielić jego szkielet, bo relikwii żąda świat Smoków się wyraja mrowie, za to świętych nigdy dość Sprawiedliwie ktoś podpowie, mit za mit i kość, za kość Jeży, święty Jerzy, święty Jerzy, liczą kości buchalterzy, ile w nich się wiary zmieści. Niepisany sępstwym szczątkom musisz zacząć od początku i nie będzie końca. pieśń. Moi drodzy, to była piosenka Jacka Kaczmarskiego, yy, traktująca właśnie o świętym Jerzym, o... Yy, może nie tyle o świętym Jerzym, co o tym, co stało się z nim po śmierci, z, z legendą o Świętym Jerzym, a wiadomo, jak większość piosenek Kaczelnowskiego i ta ma pewnie drugie dno i nie podejmuję się tutaj interpretacji tej piosenki. Po prostu bo mi pasowała do tematu dzisiejszego odcinka. Może zajmiemy się teraz osobą e, Świętego Jerzego. Może na początek parę interesujących faktów na temat e, jego popularności tutaj. No i... Moi drodzy, mniej niż jedna piąta Anglików wie, że Dzień Świętego Jerzego wypada właśnie 23 kwietnia. Więcej niż 20% ludzi nie ma zielonego pojęcia o tym, kto jest patronem Anglii. I tak prawdę mówiąc, tak się zastanawiałem, kto jest patronem Polski. I nie wiem, pewnie hmm, znając nasze katolickie korzenie, jakaś święta nie wiadomo, Maria, albo jakaś Matka Boska Częstochowska, albo coś innego. W Anglii jest to święty Jerzy, ale no, niestety jest ten dzień ustalony, niewiele osób wie, że coś takiego jest. Nawet ci, którzy wiedzą, jakoś średnio, entuzjastycznie podchodzą do tego dnia. Nie jest to dzień wolny od pracy, jak, ma miejsce, jak to ma miejsce na przykład w Irlandii, w dniu świętego Patryka. Dla większości Anglików jest to po prostu zwykły dzień, jedyne co, co odróżnia ten dzień od innych to to, że noszą czasem przypięte znaczki z flagą Anglii, z flagą Anglii która właśnie przedstawia krzyż Świętego Jerzego. Prawdę mówiąc w większości angielskich miejsc bardziej hucznie obchodzi się właśnie Dzień Świętego Patryka, niż, niż Dzień Świętego Jerzego i tak na przykład w 2000, 2003 roku w Manchesterze Dzień Świętego Jerzego został po prostu zignorowany. A to tylko dlatego, że Dzień Świętego Patryka został moszczony największą e, imprezą w historii miasta. No dobrze, a co wiemy o samym świętym Jerzym? Urodził się w roku 270 w Kapadocji, która teraz znajduje się na terytorium wschodniej Turcji. Urodził się jako chrześcijanin. W wieku 17 lat wstąpił do armii rzymskiej i bardzo szybko zasłynął ze swojej odwagi. Służył co prawda pogańskiemu cesarzowi, ale nigdy nie wyrzekł się swojej wiary. I tak ym, cesarz, tutaj mogę popełnić jakąś gafę, tudzież Fopa, bo tutaj mam napisane imię tego cesarza. Z tym, że jest imię napisane po angielsku i nie do końca jestem pewny, czy to w ten sposób się będzie czytało po polsku, ale, ale powiem wam. Cesarz Dioklecjan. Dioklecjan? Był taki cesarz? No, nieważne. W każdym razie, że cesarz Dioklecjan powierzał mu bardzo dużo ważnych misji i podobno w trakcie właśnie jednej z nich miał on odwiedzić Anglię. I właśnie w czasie trwania tej angielskiej misji nasz bohater święty, wówczas jeszcze nie święty, ale nasz bohater Jerzy dowiedział się, że Cesarz rozkazał wymordować chrześcijan w Rzymie i więc czym prędzej postanowił powrócić tam, aby pomóc swoim braciom w wierze. Prosił bardzo cesarza o oszczędzenie życia jego współwierców, boże jak ja słowa wymyślam dla was specjalnie, dla chrześcijan, i tak Dioklecjan rozrobił wszystko, żeby wyperswadować świętemu Jerzemu ten pomysł, aby odwieźć go od swojej wiary. Niestety nasz bohater odmówił No i w związku z tym 23 kwietnia 303 roku został skrócony o głowę i właśnie na cześć tego wydarzenia 23 kwietnia obchodzimy Dzień Świętego Jerzego. W roku 1222 władze miasta Oxford ogłosiły 23 kwietnia dniem świętego Jerzego, a w roku 1415, 23 kwietnia został ogłoszony świętem narodowym. Święty Jerzy jest nie tylko patronem Anglii, ale też patronem Aragonii, Katalonii, Gruzji, Litwy, Palestyny i Portugalii. Poza tym jest też patronem Skautów, żołnierzy, łuczników, w ogóle całej rzeszy wojujących zawodów, farmerów. Opiekuje się też chorymi na syfilis i innymi tego typu dziwnymi chorobami. Stop! Stop! Czas minął! Jeszcze Polska! odnowionej demokratycznej rzeczy podstawowej. Nie wytrzymam tego wszystkiego. Powyży nam wszystkich w kołku. Za dużo telewizji Idź na odwyk www.odwyk.com O Bogu po ludzku Człowiek nie szczurek wszystko wytrzyma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 Otóż zapomniałem tutaj jeszcze nadmienić, iż y, Święty Jerzy kojarzony jest właśnie z pogromcą smoków, ze smokiem, którego ponoć miał on pokonać. I natknąłem się w internecie na kilka wersji legendy o, o tym, jak to Święty Jerzy usiekł bestię, ale nie będę tutaj przytaczał, bo wszystkie brzmią równie nieprawdopodobnie i... Nielogicznie. W najmniej prawdopodobnej z tych, z tych legend wszystkie są to takie bajki wysnute z palca według mnie, no ale mniejsza z tym. W tej najbardziej nieprawdopodobnej wersji udział biorą smok ziejący nie ogniem, a trucizną. Bierze udział oczywiście nasz bohater, czyli Święty Jerzy. Bierze udział uzdrawiające drzewko pomarańczowe. Bierze udział orszak kobiet oraz jedyna wśród nich dziewica księżniczka Sabra. Tak jak mówię, nie będę tutaj przytaczał przytaczał legendy. Oczywiście nasz bohater Smoka usiekł, no y, i dlatego został wielkim bohaterem, ocalił rękę księżniczki. Y, pomimo tego, iż się uratował, iż y, obiecana, mu ona była wtedy za żonę, postanowił nie korzystać z tego przywileju. Pewnie księżniczka do dziś dzień jest dziewicą. I czeka na kolejnego smoka, który byłby ją pożarł. Tudzież. <śmiech> Tudzież nie. <śmiech> nie, przepraszam Was, ale jestem już zmęczony. <śmiech> I gadam głupoty. Zatem tyle o świętym Mierzym. Co więcej, jak mówiłem, 23 kwietnia jest normalnym dzień, dniem pracy w Anglii. Może, może. Wieczorem Anglicy chodzą do pubów, nie miałem tego okazji sprawdzić, wieczorem kończę pracę i pójście do pubu jest naprawdę ostatnią rzeczą, na którą mam ochotę. Niemniej jednak w pracy hmm, ludzie no, zachowywali się normalnie, nie byli ja coś jakoś euforycznie, wyjątkowo nastawieni do świata. Jedyny właśnie taki akcent to te plakietki z czerwonym krzyżem na białym tle, czyli flagą Anglii, czyli tarczą świętego. Jerzego. No i właśnie, tutaj był taki mały problem, bo ja też dostałem taką plakietkę, żebym sobie ponosił. No kurczę, czemu nie? Skoro, skoro jest to tutejsze święto, ja jestem tutaj, mogę, mogę sobie coś takiego założyć. No i troszkę mnie dziwiła reakcja y, ludzi z Polski, z którymi też mam tutaj przyjemność pracować. Patrzyli na mnie troszkę jak na Volksdeutscha, który sprzedał duszę diabłu i zastanawiali się, jak ja mogę nosić plakietkę z kontinu przedstawiającą flagę Anglii. Przecież nie jestem Anglikiem, ale... Ja nie odbierałem tego w ten sposób. Nawet w pewnym momencie przez te spojrzenia miałem wątpliwości. Spytałem się, czy to nie jest dla anglików problem, że ja chodzę z taką pakietką. Wiedzieli, że nie. Jest to po prostu normalna rzecz. I wręcz z mojej strony miły gest i wyraz solidarności właśnie z nimi. Tak więc no, porównałem to do tego, iż, iż wszyscy na całym świecie bawią się w Dniu Świętego Patryka, który jest, jakby nie patrzeć, patronem Irlandii, a nie całego świata. No cóż, tyle, tyle, tyle na dzisiaj. Znowu kończę jakoś tak dziwnie szybko. Nie wiem, jak to się dzieje, że, że te zakończenia wychodzą mi tak nagle. Większość ludzi ma wrażenie, że ten podcast urywa się gdzieś w połowie, ale nie, nie, ja tak po prostu, po prostu tak, tak już mam. On się tak po prostu kończy. Nagle. Niespodziewanie. Znienacka. Normę wykonałem, 20 minut przekroczone. To mnie troszkę dziwi, bo, bo, bo, bo myślałem, że to będzie dużo krócej. To właśnie, tyle. Słyszymy się za dwa tygodnie, bo jak mówiłem na początku, mm, we wtorek wylatuję do Polski na 6 dni i nie będę miał czasu na przygotowanie następnego odcinka, czy na nagranie następnego odcinka. Zatem słyszymy się za dwa tygodnie, liczę na komentarze, liczę na, na jakiś odsew, na polemikę jakąś. W sumie nie bardzo tutaj poruszałem jakieś palące kwestie, więc pewnie tej polemiki nie będzie, zresztą nigdy nie było, ale mniejsza z tym. Zapraszam za dwa tygodnie i życzę udanego długiego weekendu, tak. Udanego długiego weekendu i do usłyszenia. Pa! Ożytane! Wszyscy widzimy, co tu się dzieje! Lepiej chodźmy do domu! W tych warunkach nie można się bawić! Jeszcze zostaniemy za świadków, posanownych zawiadomiłem po drodze, z budki telefonicznej! Dobra.